Najlepszy rok na świecie. Still not loud enough, still not fast enough 1, 2, one, two, 3, one, 4. Two, Who gives a fuck what you say? It's the Muppet Show!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 time to get things started on the, the most sensational, sensational inspirational, you celebrational, motivational. This is what we call the Love and Show. You can tell them way you are. Woman, man, no time is up. Get up, get up, get up, What a stayin' alive. Stayin' alive, stayin' Don't You go talk on the way you want go a time go for god go go go go go the go go feel go go go go go go go I Don't go don't do go go I do go go don't go go go go go I, I, I, I, I, I, I, I, Don't take my past exterminate! Hey! Dobry wieczór, mówię Angelną. 7 minut po godzinie 23. Rzeźnia y, i perły przedwieprze rozpoczęte, a dzisiaj y, w perłach przedwieprze y, staro szwedzki e, death metal e, i tak dosyć nietypowo, e, bo do tej pory chyba się tak nie zdarzało, no, chociaż musiałbym zerknąć stare playlisty, e, czy był, chyba, że prezentowałem składankę, tak jakąś, że, m, że był więcej niż jeden wykonawca e, w Perłach Przedzieprze, a dzisiaj będzie, e, dzisiaj, będzie dzisiaj będą dwa e, szwedzkie zespoły. Te demówki, które dzisiaj zaprezentuję, e, dzieli e, kilka lat. Rozpoczęliśmy od tej e, starszej. Formacja nazywa się, nazywa się Crematory. Działała w latach 1989-1993, a ja dziś wybrałem do prezentacji demówkę numer 3 z roku 1991. Nazywa się ona Wrath from, from the Unknown i przywitaliśmy się, przywitaliśmy się kompozycją, która nosi tytuł, nosiła tytuł Beneath the Crips za momencik Nieświęta, czy też niepoświęcona ziemia, czyli Unconsecrated Ground i właśnie utwór tytułowy from the Anno, a potem przejdziemy sobie do drugiej demówki, a tą drugą demówką będzie Revocation, nie mylić, nie mylić z brytyjskim Revocation, a jeżeli chodzi o krematory i o personalia związane z tym zespołem, to tak na szybko powiem Johan Joppe Hanson, później Regurgitate na basie, Hans Mats Nord, drób, General Surgery, Regurgitate, e, Afflicted con, Convulsions, Urban urba, Skit, e, to była perkusja mat, Urban e, Skit, gitara, e, General Surgery, Nasum, Regurgitate, e, Crucifier i mieliśmy jeszcze Stefana Harwika, wokalistę, e, który potem e, działał w nekrofobik, e, były jeszcze po drodze Patrick Nilsson na bębnach, e, Concrete Sleep i Crucifier, no i Michael infall e, Proboscis i Afflicted Convulsions. Tak się właśnie przedstawią personalia m, związane z zespołem Krematory. Jak mówiłem, ja dzisiaj wybrałem w demówkę numer 3, to jest przedostatnia e demówka przed nią, Mortal Torment i Exordium, po niej jeszcze Nether mm, of the Mind. <śmiech> no, po drodze była Epka Denial, i też taki sam tytuł nosi kompilacja z roku 2009 Daniel, gdzie są zebrane materiały e, z demówek zespołu Kremator. No to e, lecimy. Unconsecrated Ground i Wrath from the Unknown.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 było Crematory ze swojej trzeciej demówki Right from the Unknown. Materiał zarejestrowany jesienią roku 1990 w studiu Grotan wydany w lutym roku 1991 z okładką demo, demo trzecie w dorobku tejże szwedzkiej formacji. ok no to teraz przechodzimy do drugiej części dzisiejszych pereł przedwieprze. To będzie formacja e, Revocation e, ze Sztokholmu e, Powstali w 1998 roku e, i pozostawili po sobie tylko jedno e, wydawnictwo, Reincarnated Souls of Hell. E, cztery kompozycje się na nim e, znalazły. Ja wam dzisiaj zaprezentuję bodajże e, trzy, tak, trzy z tego wydawnictwa będą. W zespole występowali e, Drągśwajn, czyli pija, pijana świnia na basie i e, wokalu. Pijana świnia potem e, się przewinęła przez takie formacje jak Repungent, Crucifier, czyli jest tutaj powiązanie z poprzednią. Camos, e, Asmodius, e, The Curse i e, Resuscitation. Był też Fred i na bębnach. Był Johnny Putrid na gitarze. E, tutaj e, Serpent Obscure no i był jeszcze jeden gitarzysta Wcześniej Eric Hellman Tutaj Asmodius i mm, Death Kamma. No ale co jeszcze warto e, wspomnieć jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Revocation to tekst do The Old, The Old Ones Abbey Którym za chwileczkę was e, poczęstuję No i okładkę do tego jedynego Demo e, Które dzisiaj wam prezentuję, Czyli Renkinetez Souls of Hell Popełnił e, nie kto inny jak Mary Gore alias Promancer, czyli Tobias Forge, zespół Repungent, a obecnie znany jako a goal writer e, Papa Emeritus, czy też najobecniej jako kardinal kopia z formacji Ghost. Tak, wokalista e, Ghost ma death metalową e, przeszłość, także ten tekst, który tutaj za momencik będzie wyryczany w The Old One's Abbey wyszedł właśnie z palców i z głowy Tobiasa Forja, czyli obecnego kardinala kopii z grupy Ghost, a wcześniej, wcześniej, jak powiedziałem, Repungent. była właśnie kompozycja napisana przez Tobiasa Forge'a, obecnego kardinala, kopię z zespołu Ghost'a, wcześniej muzyka Repungent, The Old One's Abbey. No i przechodzimy, przechodzimy do, przechodzimy do e, kolejnych nagrań. To będzie pareczka Sacrifice Copulation i Reincarnated Souls of Hell, czyli nagranie tytułowe. Sam materiał ukazał się 6 czerwca 1990 e, 99 roku. No i tu jeszcze warto powiedzieć, że w 2003 roku e, tenże e, materiał, te cztery utwory e, zostały wydane na winylu przez Wytwórnię Nuclear Winter Records w nakładzie 550 e, kopii. Także nie tylko, nie tylko kaseta, która, która właśnie, która właśnie została, została przez zespół, jak to się mówi, o kiedyś popełniona w roku 1998, ale później, parę lat później, w 2003 roku, doczekaliśmy się reedycji tego materiału właśnie na winylu. No to jedziemy. rok na świecie. Reincarnated Souls of Hell, tytułowe nagranie z jedynej demówki e, sztokholmskiej formacji Revocation, rok 1998. W 2003 roku ten materiał na siedmiocalowym e, winylu w nakładzie 500, 50, e, 550 egzemplarzy wydany przez e, Nuclear Winter Records. Dobrze, to teraz słów kilka e, o e, koncertach, a e, potem e, goście, niespodzian, niespodziewani goście, o tak, e, ale to o tym e, powiem. E, powiem jak już, że tak powiem będzie na to pora zaczynamy od pierwszej propozycji na nadchodzący tydzień, Zach Sabbath, czyli Zach Wild składa hołd Black Sabbath, pod takim szyldem, Zach Sabbath in honor and celebration 50 years of doom, będzie sobie Zach ze swoim, ze zespołem jeździł po Europie i grał nam klasyki Black Sabbath, 11 lutego wystąpią w Warszawie w klubie Progresja, przed nimi w charakterze rozgrzewacza DJ Matt Stocks zagra. Przygotuję Was na występ Zaka. Co dalej? 13 lutego w Warszawie w klubie Chmury Above Aurora, Martyrdom i Misanthropic Rage. Co dalej? 14 to dla miłośników Awangardy legendarne różowe kropki, czyli legendary Pink Dotes w Poznanie w klubie Poznanie w klubie Ubazla. Przed nimi zespół Strange Clouds wystąpi. Dalej mamy Common Barbie, Toy Toy Party, edycja druga, to będzie 14 lutego w, w spadające tynki tak, w Wrocławiu, w Liverpoolu no i e, tutaj daniem głównym będzie formacja Gutalax z, z Czech, gangsterski Rock and Sheet Grind, tak? Ktoś, jeżeli ktoś widział ich występy z Brutala czy z Obstin, to wie czego się spodziewać oprócz zespołu na scenie również Toy Toy to jest nazwa Toy Toy Party nieprzypadkowo się tutaj pojawia. E, poza tym Aborted fetus e, Congenital Anomalies, Planet Hell, a m, gościem, e, gościem specjalnym patologicznym co? Patologiczny Grindcore? Tak, tak napisali go specjalny pol patologiczny Grindcore. Aha, czyli jeszcze, że tak powiem, tutaj nie, nie zdradzili, kto to, kto to ma być. Tak? Tak. Tak? Nie. Tak. Dobra. Okej. Okay, dzień później tenże zestaw, ale właściwie nie do końca ten zestaw, bo to będzie matfest edycja piąta w Warszawie w klubie wudu, czyli 15 lutego, no i tutaj również poprawiny powaleń w świnkach, tak, z gutalax i tutaj będziemy mieli co? Aborted fitus, tak jak było we Wrocławiu, będzie jeszcze nuclear vomit, będzie congenital anomalies, tak, planet hell, no i jeszcze właśnie ten tajemniczy, patologiczny a, patologiczny Gore Grind będzie jeszcze, tak? Nazwa, nazwa niezdradzona, więc to będzie niespodziewanka, która się objawi w ostatniej chwili. Ale mamy jeszcze 14 lutego, tak przedstawię w kalendarzu, Artist Murder, Carnifex, Fit for an Autopsy w Warszawie w klubie Proxima. I tutaj mam dwie pojedyncze wejściówki na tenże koncert. Co trzeba będzie zrobić, żeby je zdobyć, to powiem w trakcie trwania audycji. No w piątek, jak nie w piątek, w sobotę, 15 lutego właśnie, 15, piątek, tak? Nie, 15 to jest sobota. 13 Nasta metalowych zwierzaków i tutaj e, mamy Dante, Lesi i e, The Fall of Patriarchy. To będzie w Warszawie w klubie Remont, reaktywacja e, legendy. Kolejna propozycja to Belzebong, Sonatom, Only Sons i e, Moon we Wrocławiu, e, w Liverpoolu. No i e, wychodzimy na, na przyszły już poza weekend, An Evening with Dream Theater, 16 lutego we Wrocławiu, w hali e, Orbita. No właśnie tak, to jest ostatnia propozycja na nadchodzący, na nadchodzący e, tydzień. Dobra, no to e, za momencik muzyczna wizytówka gości, których e, powiem szczerze dzisiaj się nie spodziewałem, bo mieli <grym> być troszeczkę ale są, więc jak już jak to się mówi jak, jak gość w dom, no to lodówka się otwiera tak? I go się y, nie wygania Tylko się go do stołu prosi Tearing the mold apart walls Can't help, the promise that when Can you feel the silence? The soul's about to break So grab this fucking nose and then it fight. You old flesh scum Before the waves come crashing! <laughs> Była muzyczna wizytówka jednego z dzisiejszych gości, którzy się pojawili, jak mówiłem niespodziewanie, ale są i to, co, że tak powiem sobie, zaplanowaliśmy, zostanie, zostanie przeprowadzone. Witam Was serdecznie, od, od prawej do lewej, czy od lewej do prawej? A może zaczniemy od środka, o, od niewiastki. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dzień dobry A... wieczór, ten dzień zły wieczór. No, tak. Z tej strony Margo z Moiry, witajcie. Witajcie, z tej strony Robert Zvein i Wojtek Smojry. Ok, przywitaliśmy się numerem Zvein, e, to był jeden z waszych, e, z waszych e, singli ubiegłorocznych, Royal Scully Walks". to był numer, który... E, czekaj, to był numer... Powakenowski, czy powakenowski? Powakenowski. Po mhm. Dobrze, to zacznijmy, zacznijmy może od tego właśnie, od tej takiej reminiscencji ubiegłorocznej, od Waken, bo to, że tak powiem, dosyć, dosyć, dosyć znaczące wydarzenie, jeżeli chodzi o zespół, który gra sobie, no powiedzmy, ledwie kilka lat, a dochodzi tak wysoko właśnie w tym, w tym konkursie. Więc chciałbym, żebyś, żebyś, że tak powiem, o tym opowiedział, no bo jest, jest to jest coś, czym warto, warto się pochwalić. No dla nas to był też duży szok i ogromne wyróżnienie, no bo Wacken to Wacken, to chyba najbardziej legendarny festiwal, jeśli chodzi o taką trochę cięższą muzę I wiesz co, no tak, masz rację, gramy, tak naprawdę de facto istniejemy w świadomości ludzi od końca 2018 roku no, bo, od Black Vengeance Tak, jak się ta, dokładnie, ostatni dzień listopada no i ten 2019 upłynął nam właśnie pod znakiem, że tak powiem, działalności koncertowej Bo, bo fakt, puściliśmy dwa single, Row po Wacken, przed Waken Ritual No ale cały ten rok poświęciliśmy na szlifowanie koncertowego setu i, i, I naszej prezencji scenicznej tak naprawdę I gdzieś postanowiliśmy zmierzyć się też z tymi wszystkimi eliminacjami koncertowymi Bo po pierwsze jest to fajny sprawdzian tego, na co nas stać, a po drugie właśnie dobre, dobre też ćwiczenie no i szansa zaprezentowania się jakby szerszej ekipie niż przyszłaby bezpośrednio na nas nie? no i e, powiem, że to był chyba najbardziej stresujący koncert mojego życia, ale nie samo granie, tylko moment tuż przed ogłoszeniem właśnie wyników staliśmy na tej scenie razem z resztą zespołów i z jurorami i nie pamiętam kiedy ostatni raz tak mi biło serce jak wtedy. Czyli tak serce wali, suchość w ustach dokładnie, ręce się pocą. Gumowe, gumowe kolana mokre w gadzie. Dokładnie tak, dłonie się pocą jak usłyszałem, że jednym punktem wygrał zespół Vein, to po prostu z mojej, nie tylko mojej piersi wyrwał się autentyczny okrzyk radości, no bo jest to jednak spełnienie jakiegoś, jakiegoś marzenia i koszulkę z Wackens napisałem artist, do dzisiaj noszę z dumą tylko na specjalne okazje, bo bo naprawdę trzeba na nią zasłużyć, nie jest łatwo mm -hmm. Powiedz mi, czy m, Ta m, pozycja No nie, nie, nie na pudle, tak, bo to nie było podium Ale e, czy ta pozycja, którą, którą osiągnęliście w konkursie e, Czy to się e, wiązało Z jakimiś e, no, Wymiernymi korzyściami dla Was, tak, jak dla zespołu Tak, tak Co tak, żeście no przytulili? Y, y, wiesz co, y, powiedzmy tak y, y, y, Ostatnie miejsce na takim Przedłużonym pudle, ale, ale jednak Top 5 to, Tak, top 5 dokładnie Mm, wiesz co Dostaliśmy jakiś tam zwrot pieniędzy Za ten dojazd Przynajmniej dzięki temu Nie zabolało nas to tak finansowo Bo to jednak była w ogóle niezła eskapada Nie wszyscy wiedzą Ale wyglądało to w ten sposób Że pojechaliśmy zagrać na Waken Po czym zaraz następnego dnia Bladym świtem zwinęliśmy się do Polski Zagrać na Polendroku e, I zaraz po Polendroku Bez noclegu pojechaliśmy na Waken no, czyli krótko mówiąc zrobiliście jakieś e, m, m, półtora do 2000 tysięcy kilometrów w ciągu no, nie pamiętam już w tej chwili ile no z, Warsza to z, Warsza to. Do, z Warszawy, z Warszawy tak, tak, jak, tak sobie liczę, wiesz tutaj mo, jak to się mówi, modą warszawską z, e, z Warszawy do Waken jest około 1100 kilometrów, z tego co mm. pamiętam jak, jak, ten, jak, jak jeździłem no czyli no, tutaj z Polandroka, no to może być te kilkaset kilometrów mniej, tak? Y... no, ale, będzie ale będzie. będzie. jeszcze weź pod uwagę, że my z Krakowa jechaliśmy, no, no, no, no to za 2000 kilometrów, że tak powiem, 48 godzin będzie będzie, no coś takiego, no więc, więc była to niezła wyprawa mm, natomiast jakby wracaliśmy na te wyniki właśnie i co nam z tego przypadło? Mówię, oprócz pieniędzy jakichś tam drobnych nagród rzeczowych, da, jakiś talerz perkusyjny dostaliśmy, jakieś tam gadżety, sam fakt, że znaleźliśmy się wśród pięciu zespołów z całego świata, bo to trzeba pamiętać, że na samym Waken było tylko 30 bendów, ale te 30 bendów było już wyłonione w obrębie każdego kraju, który brał udział w tych eliminacjach, z kilkunastu innych bendów, które brały udział w tych lokalnych eliminacjach, więc Mm, no jest to naprawdę duże wyróżnienie No i ten konkurs się tak rozrósł Że no tu trzeba powiedzieć, że Polska wcale w tym konkursie nie jest traktowana Priorytetowo, dlatego że te polskie Eliminacje w Wacken Metal Battle kiedyś się odbywały Co roku, teraz już się co roku nie odbywają W ogóle w tej dnia. chwili tych, tych w krajów jest nie. Tak, tych, tych krajów jest tyle, że co dwa lata Są eliminacje, no. mhm. Także, także to też, też jak gdyby, jak to się mówi, trafiliście w dobre okno. Transferowe. Tak, do, do, do, mieliśmy dobry moment i no, udało się zagrać na tyle dobrze, że spodobaliśmy się jurorom i to samo powtórzyliśmy na waken. Okej. Okay. Powiedz mi, e, czy e to, że y, y, y, jak gdyby to wyróżnienie, ten dotarcie tak, tak, tak, tak wysoko w tym, w tym, w tym konkursie, czy to, się, czy to, że tak powiem, też już przyniosło jakieś owoce, y, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o y, tutaj y, waszą, y, waszą, jak gdyby zaistnienie was w takiej szerszej, y, szerszej świadomości, że nie tylko po prostu ludzie, którzy powiedzmy siedzą się i interesują, ale że jak gdyby, no, udało się wyjść, jak to się mówi, s, poza, poza, na sąsiednie podwórko, tak, że hmm. Polski zespół Lawaken, tak? O, metalowy, tak? To, to, to, to ten, to znaczy, że, że, że, że jednak ten, że, że jednak tutaj... Yy, coś się dzieje. Coś się dzieje, tak. Nie tylko Wejder mm -hmm. Dekapi, i Behemoth, ale inne zespoły z Polski też są. Yy, ciężko mi powiedzieć, to znaczy tak, bezpośrednio po Waken pojawiło się zainteresowanie, rozmawialiśmy z paroma osobami z branży, z różnych wytwórni, które, mm -hmm. które różne rzeczy nam proponowały. Natomiast... Czy to, czy to, że tak powiem, od słów do konkretów To przeszło? Nie, nie, to były propozycje Ale na razie zdecydowanie Luźne niezobowiązujące. Luźne, niezobowiązujące My zdecydowaliśmy się jeszcze na razie na, na kontynuowanie Swoją ścieżką Natomiast Co ważne, to to, że Znaczy ważne może nie tyle ważne, co naprawdę miłe Respekt w środowisku na pewno się pojawił I jest to, jest to bardzo miłe uczucie No bo wszyscy wiedzą jak wygląda sprawa z Waken Że to nie jest łatwo i nawet to piąte miejsce to jest jakieś tam wyróżnienie No i mam wrażenie, że, że gdzieś tam jest to jedna z kolejnych cegiełek Które, które gdzieś budują właśnie markę naszego zespołu Natomiast, no, mamy takie podejście, że raczej zamiast y, osiadać na laurach i, i, prawda, z uwielbieniem patrzeć na ten dyplom, który wisi u nas y, w w, w, w, tak. w Salce Prób, tak, no to, to zamiast tego raczej skupiamy się na, na przyszłości i właśnie kombinujemy, co tu jeszcze zrobić, żeby było fajnie i stąd właśnie pomysły zagrania trasy razem z naszymi przyjaciółmi z Mojry. To o tej trasie, myślę, myślę, po, po, sobie już e, po północy. Ja jeszcze bym chciał e, e, was chwalić za jakby to, to, wasze, to wasze podejście za tą waszą kreację, kreację edytorską, bo bardzo mi się spodobało, spodobały te wasze wydawnictwa. Pierwsze z nich to była taka gustowna skrzyneczka. Mm -hmm. Drugie to była skrzyneczka troszeczkę mniejsza, ale też bardzo... Z, butelką. z buteleczką. Tak, będącą pendrive. Tak, tak. <laughs> Jakbyś kilka słów na temat, na temat tych wydawnictw powiedział. Y oczywiście, słuchaj, to jest tak, że... Mm... Dzisiaj sama dobra muzyka się nie obroni. Nie ma na to szans. Możesz mieć najlepszy band świata, ale jeśli odpowiednio go nie wypromujesz, to on po prostu utonie w zalewie no tej muzyki, innych zespołów. Tej muzyki jest dużo po prostu. Więc zespół musi być jakiś i musi się na tle innych zespołów wyróżniać. Nie tylko... No, u nas pojawili się piraci. Był to taki pomysł, żeby... Bo nikt tego nie robi w taki sposób Wszystkie zespoły, które grają, powiedzmy sobie W cudzysłowie, piracki no grają, metal, śmie śmieszny metal to jest, tak? tak? to jest śmieszny metal, wesoły, wesołkowaty Pijackie Rubaszno. piosenki o, o, dokładnie, rubaszny heavy metal My tak postanowiliśmy to zrobić mrocznie i na poważnie bez Tak jakby z piratów z Karaibów Wyciąć tego Disneya i, I zostawić zło i mrok mhm. No to właśnie dokładnie tak Do tego podeszliśmy, żeby to było Na maksa realistyczne W jakiś sposób oparte na tych realiach historycznych i stąd też jakby, żeby Więcej piractwa w tą muzę wcisnąć Bo w samej muzyce tego nie ma Postanowiliśmy ubrać ją właśnie w takie szaty i, i stąd pomysł na, na właśnie fajne wydawnictwo. Zresztą wszyscy też jesteśmy trochę kolekcjonerami, i lubimy fajne wydania, więc fajnie też jest mieć właśnie o takie drewniane pudełko z, z grawerem, a to, a to właśnie jakiegoś pendrive'a w butelce. To są takie rzeczy, które budują klimat i przyciągają wzrok. Zresztą mówmy się też, realia dzisiaj są takie, że płyt y, zwykłych prawie nikt nie kupuje, możesz to mieć na Spotify, więc jeśli chcesz, żeby ktoś się zainteresował twoim wydawnictwem, no to. Ono musi mu zaoferować coś więcej no tak to, tak, tak, tak to jest, no, jak to, jak to kiedyś, kiedyś, kiedyś, powiedzmy tak, kiedyś nie tyle było łatwiej, bo, bo, bo kiedyś, kiedyś było trudniej, bo powiedzmy liczba zespołów może była taka sama, natomiast jak gdyby możliwości dotarcia do ludzi, bo nie było, nie było tego wszechmo wszechmocnego internetu. Zgadza się. Jest, no, z jednej strony jest błogosławieństwem, ale z drugiej strony jest też przekleństwem, bo jak gdyby przeorał w ogóle świadomość obcowania z muzyką, Tak. tak. Kiedyś muzyka była bardziej, bardziej fizyczna, teraz ona się tak. Kiedyś było misterium słuchania muzyki, dzisiaj jest to po prostu dobro powszechnie dostępne, a jak jest powszechnie dostępne, to już nie jest tak cenione jak kiedyś. Także, no to tak, to ta muzyka, kiedyś, tak jak mówisz, to była celebracja, a teraz to po prostu ona gdzieś tam sobie w tle, tak, jak, jak to się mówi, tak, taki muzak do sprzątania czasami, tak? No, że, dokładnie. Albo po prostu siedzisz sobie w robocie, gdzieś tam coś tam w tle sz Tak, mm -hmm. czy, czy tam na, na, na, na słuchawkach, jak siedzisz tutaj, wiesz, pracujesz tak przed kompem i oczywiście, nie, jeżeli nie jest to praca wymagająca jak gdyby, kontaktu telefonicznego z klientem, ale powiedzmy, jeżeli tam masz powiedzmy, oparta na, nie wiem, komunikacji za pomocą komunikatora czy mail, mail, mail, mailowa, tak, no to nic, jak gdyby, nie stoi na przeszkodzie, żeby coś tam w uchu e, brzęczało, no ale to jest taka, jak gdyby e, obcowanie z muzyką takie jakby, jakby przy okazji, tak tak? tak? tak. naprawdę, no teraz mamy niewiele, niewiele takich świadomych momentów, żeby sobie usiąść, tak, i tej muzyki, muzyki e, pocelebrować, no a z drugiej strony jest to też coś, co, co, co jakby wymusza od, od, od zespołów, od organizatorów koncertów, od wydawców tego, żeby się postarać, żeby dotrzeć tak, do, do, do, do klienta, żeby przy, przykuć tutaj jego uwagę. Dobra, to teraz robimy sobie przerwę na tak zwane rozszycie, które będzie się za kilka, za kilka chwil. Wcześniej będzie jeszcze jeden z fragmentów waszej twórczości, a po północy porozmawiamy sobie dalej. Oh um.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 Prawie 4 minuty po północy. Słuchacie Rzeźni na antenie antyradia. W Rzeźni gościmy formację Wayne i Moira. To była kompozycja Born Again, która y, pochodzi z waszego y, debiutu, tak, z płyty Black Vengeance z roku 2000. Dobrze mówię, dobrze mówię, czy źle mówię, dobrze, dobrze ma, tak, mówię. To był, to był otwieracz w ogóle. Otwieracz, tak, tak, jest. tak Jeden z numerów, który w ogóle y, był wybrany jak się do, do grania, jak się, ten, jak się ta płyta w listopadzie 2018 roku y, pojawiła, także y, bo tutaj widzę właśnie jeszcze ten, jeszcze, je, jeszcze się zdążył załapać na ten, przed, ten, przed, przed, y, przed przerwą y, moją antenową, także... <śmiech> Okej, okay. to był tak. Pełny, pełny metraż z 2018, jak powiedziałaś, to był właściwie ten taki e, pierwszy, e, pierwszy, e, pierwszy e, e, ślad taki zaistnienia. Znaczy pierwszy taki ślad zaistnienia był w 2017. No epka była. była, tak, była tak Natomiast to ja sobie mówię, że chodzi o pełny metrach. To był Black Vengeance, tam powiedziałaś, jak gdyby e, wasz żywot, e, taki w szerszej świadomości zaczyna się tym albumem. Mhm. E, później były e, the, the Ritual i Royal Scully Walks, to były single. No a teraz za kilkanaście dni, tak, za dwa, za dwa tygodnie niecałe. Zgadza zaraz, się. Nie, zaraz, nie, dzisiaj mam dziewiąty, to za tydzień. E, coś nowego od was. Zgadza się. Nowy singiel, The Cannibal. Kontynuujemy historię, która y, rozpoczyna się na wymienionym przed chwilą przez ciebie, Row, jest Scullywags. Um, to, um, to jest tak, na początku był sztorm, przed którym uciekali, ale nie uciekli Zostali rozbitkami na bezludnej wyspie A wiadomo, po tygodniu na bezludnej wyspie Okazało się, że ona wcale taka bezludna nie jest Nie, okazało się, że człowiek <śmiech> robi się głodny Człowiek robi się głodny Do stopnia, w którym traci zmysły Swój palec, może jego <śmiech> rękę <śmiech> No, będzie również Ruchomy obrazek do tego Do tego numeru Tam się wszystko wyjaśni. Dobra, nie spoilujemy W każdym razie, będzie 18 lutego, tak, nowy singiel tak. y, mogę, mogę powiedzieć bez spoilers. Mogę powiedzieć tyle, że jest y, Zło i niedobro i mrok y, Którego dotąd Było dosyć mało w naszej muzyce No ale jak się maluje obrazy To fajnie czasami y, Czasami pomalować tymi jaśniejszymi barwami A czasami tymi ciemniejszymi I to jest właśnie ten, ten ciemniejszy obraz Mm -hmm. Powiedz mi, czy bo to jest jak gdyby kontynuacja kontynuacja tej opowieści jak wspomniałeś rozpoczęta, rozpoczęta Drawie, mm -hmm. czy to są utwory, które że tak powiem stworzą, powstały tylko jak gdyby na, na potrzeby tej opowiastki, czy te numery, powiedzmy, w perspektywie znajdziemy na, na waszym drugim pełnym metrażu? Na drugim pełnym metrażu nie, natomiast powstaną jeszcze dwa numery i razem zostanie to sklejone w jedną epkę, która najprawdopodobniej zostanie fizycznie wydana znowu w jakiś fajny sposób i jeszcze nie wymyśliliśmy w jaki. Okej, okay. dobra, to teraz de, Przejdźmy e, tutaj do e, Do Moiry, tak? Do naszych do na, do, do... Go, Gosia już tutaj niecierpliwie nogami przebiera Ja to widzę <głosy> <głosy> Już kopię tam podstawową e, Tak, nie jest to wasza e, nie, Znaczy, nie jest to wasza e, Pierwsza wizyta, tak u nas w radio. Natomiast pierwszy raz pojawiacie się e, w Rzeźni, Więc e, ja bym chciał, żebyście tak na początku e, Dla słuchaczy, którzy Dla moich słuchaczy, którzy, którzy Być może nie mieli styczności z waszą Nazwą, tak jak to się mówi, jak to mówi Darek Szpakowski, takie krótkie, historyczne rezimy zespołu. No dobrze. Zespół powstał w 2017 roku. i Czyli też świeżaki jesteście. Tak, na równie w zasadzie. Dziękujemy bardzo za tak określenie, bo w zasadzie on powstał z naszych rozmów chyba z takich rozmów typu kończmy to, bo granie w Polsce nas nie cieszy za bardzo. Tym bardziej, że spotkaliśmy się z Gosią w takim projekcie, który nas troszeczkę frustrował. I, e, I klimatycznie też się nie zgadzało, jeżeli chodzi o e, kwestie naszych upodobań. Dokładnie. E, w więc... z czym zaczęliśmy obmyślać plan, e, żeby stworzyć coś, co odpowiada e, po prostu rzemu klimatowi muzycznemu, którym tak cały czas się obracamy. A to były długie godziny rozmów. Okazało się, że Gosia ma dokładnie poukładane w głowie, e, co chciałaby robić, a czego nie. No i postanowiliśmy dać sobie szansę na zasadzie takiej ok, dobra, stawiamy wszystko na jedną kartę, zakładamy nowy projekt, yy, wiosłujemy tak już nawiązując do naszych poprzedników, <grafy> a yy, jak się mocno tylko da w tą stronę, którą sobie obraliśmy, i zobaczymy, jaki tego będzie efekt. Jeżeli będzie dobrze, zostajemy w tym. Jeżeli nie, to znaczy, to chyba nie jest dla nas. I dlatego Na szczęście też, okazało się, że jest że, bardzo dobrze. Także idzie to dosyć e, ciekawie i e, adekwatnie do sytuacji. E, została też wybrana nazwa, e, a mianowicie właśnie Moira, która było, jest boginią Jedną z bogiń e, przeznaczenia. No i temu przeznaczeniu daliśmy się ponieść właśnie, no, no, więc no, gdzieś, dzieją tak... się różne ciekawe <haha> rzeczy, e, których się też nie spodziewaliśmy. Znaczy, ka każdy, kto, kto go się pozna bliżej, to wie, że to jest nazwa też adekwatna do samej Gosi, bo ona jest tej frontmenką, ona wymyśliła ten projekt m, i to, to, to jest ta, której się bogowie kłaniają. To właśnie cała Gosia. <laughs> Tak. Ok. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wasz dorobek fonograficzny, to czym możecie się dotychczas pochwalić? Y obecnie mamy na koncie dwie epki. Pierwsza została wydana w 2017, przepraszam, 2018, nagrywana w 2017, na początku 2018 w kwietniu, to jest to, tak, co, Threads of tak? Fate. Mhm. Tak? Natomiast obecnie premierę miała druga epka, Regenesis, 4 lutego. Czyli we wtorek, tak nie ty Tak, dokładnie. Teraz może, możecie również posłuchać jej całości na Spotify. No i co wtorek dla słuchaczy będzie możliwość wysłuchania kawałka osobno z epki. No to ja myślę, że teraz sobie właśnie wrzucimy. Tak nietypowo. Nie po, po raz pierwszy chyba mm -hmm. sięgam po taką formę, formę emisji. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. To jest numer, który ten wasz materiał otwiera. No Dokładnie. To I też miał premierę 4 lutego. Wraz. No to zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Zapraszam. Udało się. To była moja numer otwierający z nowej epki Regenesis, tak? tak. Powiedz, powiedzcie mi, czy to, że zdecydowaliście się na metodę małych kroczków, czyli tak, najpierw mhm. w 2018 roku pierwsza, pierwsza epka, teraz teraz mhm. druga epka, to jest takie badanie, czy, czy ta wasza propozycja, że tak powiem, chwyci, czy lepiej, że tak powiem, pozostawić niedosyt niż że tak powiem, wywalić się na, na, na płycie, która no być może nie do, końca, nie do końca spełni czy to wasze oczekiwania, czy też no, okaże się, że jednak e, jak to się mówi, ludzie tego nie kupili, tak? Mhm. To znaczy tak, powiem ci e, z obecnej perspektywy, e, obserwując rynek, jak wygląda e, w tej chwili, e, wolę wydawać płyty w, jako mini albumy, z tego względu, że mogę to zrobić częściej i mogę mhm. jak gdyby e, to muzyka uh... Dać słuchaczom w szybszym tempie niż wydanie long playa. Long Play Long longplay to też jest długa praca i dużo tworzenia też na etapie właśnie utworu. Więc tutaj na, na, na podstawie mini albumu wydaje mi się, że możemy jak gdyby cały czas gdzieś na tej fali pozostać i dając coś świeżego, coś nowego słuchaczom, bo słuchacze też szybko się nudzą, prawda, czymś starym. No i były takie momenty momenty, kiedy um, wypomniano nam, że już powinniśmy coś wydać. Coś. Mm -hmm. W związku z czym stwierdziłam, dobrze, nagramy, mamy utwory, będzie to właśnie mini album i zrobimy to po prostu w szybszym tempie. No I... a dodatkowo jeszcze chcieliśmy sprawdzić, jak to zabrzmi na scenie i jak ludzie będą odbierali yy, na żywo tą muzykę, więc y, y, sporo koncertów zostało zagranych w międzyczasie. Sporo koncertów i między innymi y, też troszeczkę zdefiniowało y, nasz bardziej kierunek, w którym w zasadzie chcieliśmy zawsze iść, ale y, pierwsza y, epka była dosyć y, spokojniejsza. Natomiast obecnie ta w tej chwili jest ostrzejsza, e, ma więcej pazura, e, więcej jest tutaj zastosowania growli, e, screamu e, i w taką stronę właśnie e, chcieliśmy podążać od początku i to właśnie słuchaczom się podoba. I ja Rozumiem, um, że ten materiał, który znalazł się teraz na, te, na tej nowej epce, jest to, są to utwory już przetestowane na żywo w starciu ze słuchaczami. Tak, to były przetestowane i one, e, mówimy to kolokwialnie, żarły bardzo mocno na, na koncertach i poruszały publikę, więc e, no wiemy, że, że jednak muzyka metalowa gdzieś swoje odrodzenie w tej chwili ma. E, tylko, że no nie jest to tak promowane, prawda? A szkoda, bo kiedyś, dawno temu faktycznie dużo się działo. Y -y. E, powiedzcie mi, czy ten materiał e, sprawujecie nad nim e, samodzielną pieczę, czy też e, powierzyliście wydanie tego materiału e, jakiejś, jakiejś wytwórni? E, w tej chwili obecnie własnym sumptem e, ją wydajemy. E, na razie nie mamy żadnej wytwórni, która mogłaby e, nas odciążyć właśnie w tej kwestii. E, zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie, e, na razie jest wygodnie nam w ten sposób, że sami e, będziemy wydawać te e, płyty i dystrybuować je i zobaczymy, co, co, co czas przyniesie. Co Moira wymyśli. No, po drodze. Powiedz mi, jeżeli chodzi o jak gdyby odbiór twojej prezencji scenicznej i, i twojego, twojego wokalu, to pojawiły, pojawiały się tu jakieś porównania do koleżanek przy mikrofonie, nie wiem, pojawiały się jakieś nazwiska, jak to się mówi, referencje, że no tutaj brzmisz trochę jak ta, tutaj, a tutaj brzmisz trochę jak ta. A tu jak śpiewasz czysto, to przypominasz trochę. Bo wiesz, no my jako odbiorcy muzyki, czy jako, wiesz, fan czy jako, czy jako mhm. dziennikarze, no lubi, uwielbiamy, by się wiesz, szufladkować, bawić oczywiście. się, wiesz, jakby przyrównywać i bo z jednej strony, z jednej strony wiesz, no, jest to trochę jak gdyby ułatwia, ale z drugiej strony też takie zaszufladkowanie potrafi zrobić kuku zespołowi, tak? A, bo to jest ten zespół z tą wokalistką, co tutaj w tych czystych topie, jaki, tak, wiesz, ja to teraz już tak, tak, tak, tak, tak wiesz, no ja, ja, czy coś takiego y, jak gdyby dotknęło cię w sensie. Wiesz co, nie, y, nie dotknęło mnie, ale oczywiście były porównania y, jak najbardziej y, prekursorką y, tak tego typu y, śpiewania można powiedzieć, że jest Angela Gossu, ale tak naprawdę dużo wcześniej y, już śpiewała y, w ten sposób wokalistka z Otep, y, więc y, jakby oczywiście, że porównania będą i zawsze są, y, ale nie sprawia mi to żadnego problemu, aczkolwiek nawet bym powiedziała, że jestem z tego dumna, bo to znaczy, że chyba y, jestem porównywana do takiej osoby, którą podziwiam, więc why not? Mm -hmm. No co prawda Angela, Angela się wy, wy, wycofała z y, aktywnego śpiewania, tak? Poszła bardziej w tą... A no, zaskoczycie, bo niedługo wydaje coś właśnie swojego. I jednak wraca, tak. Na. I bardzo z tego się cieszymy. No obecnie wiadomo, musiała poświęcić się bardziej rodzinie. I no, ona, też, ona też, że tak powiem, biznesowo, no bo w, tutaj w menadżerkę trochę poszła. Tak. I tutaj w tym momencie z tego, co widzę, co zrobiła z Archenem to jest niesamowity menadżer. To jest człowiek, ona była urodzoną menadżerką w momencie, kiedy um, jeszcze śpiewała walczynami, prowadziła równocześnie tą działalność jako menadżer plus no. wokalistka. Natomiast w obecnej chwili, kiedy zajęła się tylko menadżerowaniem, no to Arch Enemy skoczyło na bardzo wysokie No ale też, też jak gdyby ewoluowało, tak? To, to, nie, to, to, to, Dokładnie. Nie, to, to nie jest to, to jak gdyby nawet, nawet jak gdyby to nie jest to Arch Enemy z początków, kiedy Angela nie tam jest, zaczęła. Jest zupełnie inne, znaczy jest podobne, jest takie samo, jest w tym nurcie osadzone oczywiście, ale jak ja osobiście nazywam to z alistą jest bardziej kolorowo chociażby ze względu na tak, wizerunkowo, aczkolwiek <laughs> też chodzi o muzykę, jest no, troszeczkę to, inaczej to też jest ten, to też jest chyba różnica pewnej mentalności tak, no bo to nie jest Europejka, mm -hmm. tak? no nie, nie, nie no, dokładnie no właśnie, no, no. a Angela była surową właśnie metalową wokalistką, która mi jak najbardziej odpowiadała bardzo no więc właśnie, tu jest, a tutaj jest taka troszeczkę, tutaj, no właśnie, ta nowa, nowa wokalistka to jest jak gdyby to zderzenie tego podejścia oceanu, z oceanu, z podejściem... Nowoczesnością, tak, dokładnie, Tak, tak, dokładnie. Tam jak, jakby, Ja bym zaryzykował, że jednak tutaj europejscy muzycy metalowi są odrobinę bardziej konserwatywni niż, niż, niż amerykańscy. Tak bardziej jakby jak trzymają się pewnych kanonów jest, jest to mniejsza ta doza szaleństwa tak, do, do eksperymentu, aczkolwiek no, to nie, nie można powiedzieć, że, że, że, że jest to zespół, który nie wiem, gra muzykę generyczną, tak czy też natomiast no, jak gdyby gdyby Arch był zespołem stricte amerykańskim, mm -hmm. e, to podejrzewam, że no, ich, ich jak gdyby pozycja rynkowa mogłaby być zupełnie inna niż, niż, niż w tej chwili. Tak? Niż... Dokładnie. No, faktycznie tak jest, że y, nasze europejskie zespoły są dosyć surowsze, są takie mroczniejsze. Y, więcej patosów w tym wszystkim jest. Natomiast y, amerykańskie zespoły są są takie młodzieżowe zespoły, jeżeli chodzi o, o, o brzmienie. To nie, nie wiem, starsze pokolenie już raczej nie odpowiada e, taki gatunek muzyczny, ale no, a też Amerykanie, Amerykanie, też jak gdyby nie boją się, nie boją się tworzyć utworów pod kątem radia, tak? Tak, Czegoś, dokładnie. Co, Oni tak, mieszają taki utwory, troszeczkę popik. Musi, musi być catchy, tak? To musi chwycić. Tak. Albo w koleżowej rozgłośni, albo, tak powiem, w stanowej, tak? Albo gdzieś, dokładnie. zanim się przebije na antenę, powiedzmy, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam szerzej, tak? Zanim to wyjdzie, nie wiem, poza hrabstwo, poza, poza stan, mhm. ale właśnie, żeby wyszło, no to, to musi być właśnie ten, ten, ta odrobina tej, tej przebojowości, tak? dokładnie. No, u, nas, u nas jednak że tak? powiem w Europie musi być to bardziej takie czyste gatunkowo, że no, no, no później na pewnym etapie, no już sobie można pozwolić, tak? No tu melodyjka, tu czysty wokal, tu klawisz, tak? Tu coś tam. albo tak zawsze chcieliśmy taki utwór zrobić, taki, taki bardziej trochę spokojny, tak? Tutaj z taką melorecytacją i się zaczyna takie, do, do, jak to się dorabianie dorabia nitologii do numeru. Coś, coś w tym jest, ale faktycznie, no, trzeba i z duchem czasu, bo jakby słuchacze Yy, znaczy tak, a czy mają już swoją pozycję Więc oni yy, po prostu idą Swoim kierunkiem cały czas Niczego nie muszą nikomu do yy, Dokładnie. Tak. No, natomiast w tej chwili zauważyłam, że yy, Chociażby u nas yy, mieszanie wokali yy, Bo takie jest też u nas właśnie Screamy, growle, yy, kliny yy, No wzbudza w jakiś sposób Zainteresowanie, to nie nudzi to ciekawi, ci słuchacze od początku do końca słuchają tego numeru, nie wychodzą, bądź też nie skupiają się na innych rzeczach i to jest w tym wszystkim fajne, że mm, no, kupiliśmy właśnie czymś takim e, słuchacza. Dzięki temu, no, troszeczkę się dzieje na naszym podwórku i z tego się bardzo cieszę, idzie to cały czas do przodu. E, się chyba te wokale mi się wydaje tutaj trochę namieszały, tak pozytywnie. Namierza. Pozytywnie, pozytywnie. No i muzycznie oczywiście chcieliśmy właśnie mm, melodic death metal mm, propagować. To się udało w jakiś sposób. Wydaje mi się, że tutaj z kolegami właśnie w tym gatunku muzycznym troszeczkę zawojowaliśmy w tej chwili. Do e, tego u nas nie ma, szczerze mówiąc. Nie ma już teraz na takim um, rynku muzycznym um, u nas tak, no, w Polsce dominuje raczej surowe bardziej podejście mm -hmm. do muzyki. Zresztą wystarczy popatrzeć na, na, na, na, na największe polskie zespoły metalowe. Behemoth może w tej chwili już odważniej sięga po, po, po pewne yy, bardziej chwytliwe może elementy muzyczne i ja uważam, że to jest dobry kierunek rozwoju. Natomiast jak spojrzysz na Wejdera na przykład, no to, to jest taka surowizna, jak, ja jak zawsze trzyma była. Kanonu, trzyma tak. się kanonu i to jest, to jest zespół, który ma swój status i to już zawsze tak będzie. Ale na przykład Decap, no też ostatnia Płyta przecież to jest Dużo grubu tam jest, mocno, stronę... mocno, dużo tam jest, tam jest dużym... Już Blood Mantra była taką płytą Gdzie, gdzie ten grów się pojawił i, i, I już nie było takiego już Stricte technicznego no, wojenia tam, jak wcześniej pojawi, Pojawiły się takie, że ten, że decapitated zdradziło death metal, tak? że też ta, nie jest Tak, ta, ta, ta, ta, a jeszcze mają w ogóle wo, wo, wokalistę Z dredami, tak to już w ogóle <laughs> <laughs> Dokładnie tak Natomiast no, ta ostatnia płyta To jest naprawdę świetny Świetna. Anten, no. Osobiście też uważam, że w dobrą stronę poszli Mm, jest to ciekawe. No z tego, co właśnie zauważyłam, e, słuchacze e, bardzo lubią dużą dozę melodii. Tak, melodii różnorodne, u, u nas zresztą też jest to samo, też y, y, wiecznie staramy się jakby odkrywać nowe horyzonty, czy to właśnie gitarowo, y, czy, czy wokalnie, tak jak na przykład Marcin od dwóch już numerów, gdzieś jakieś elementy screamu się pojawiły też w tym jego wokalu. Y, y, na płycie też próbowaliśmy, mówię o Black Vengeance, y, próbowaliśmy Wprowadzić takie Momenty, kiedy będzie trochę spokojniej Kiedy będzie Taki growl prosto z flaka A kiedy będzie trochę Bardziej jak James Hetfield no. To musi być różnorodne, bo jak zagrasz wszystko i zaśpiewasz jedną barwą, pomalujesz jednym tak. kolorem, wracając do mojej poprzedniej analogii, to Tam będzie to po prostu nudne. To, i pimy, otóż to, tak? otóż to, dokładnie, więc trzeba mieszać, trzeba... Ale to sami się nawet na tym łapiemy, że słuchając takich utworów, że w pewnym to momencie to gdzieś prostu, totalnie nie? odchodzimy od słuchania, tylko już zajmujemy się czymś innym. Gram, patrzy w prawo, nuda, Patrzy w lewo, nuda. jak w polskim zespole. No, ale, ale <laughs> więc musimy wyjść poza y, ramy y, polskości. No tak, ale to mówimy <laughs> teraz o muzyce, ale tak jak wcześniej powiedziałeś, też istotnym elementem jest to, co się na scenie dzieje jeszcze wizualnie. I, I tutaj też spotkaliśmy się razem, jako dwa zespoły, z takim podejściem, że widza trzeba zainteresować również w tym względzie, żeby nie tylko uszami, ale również oczami mógł odebrać jako pewien spektakl mhm żeby mógł pocelebrować za tą chwilę dla siebie. Tak. mieć. Tylko, tylko tutaj właśnie istnieje takie pewne niebezpieczeństwo przerostu formy nad treścią, tak? Mhm. Że można słuchaca, słuchacza przebodźcować, że jak gdyby on będzie bardziej zainteresowany tym, co się wizualnie mhm. dzieje na scenie, niż tym, co, co dobiega z głośników. Wiesz co, jeśli on po takim koncercie wyjdzie i powie ja pierniczę. To to nieważne, czy dlatego <grym> się podobało Cześć, ja ja to dobrze, no. wizualnie. Ale w sumie jest późno, <grym> tak, ale jeśli wiesz, jeśli widz po, po koncercie wyjdzie rozjebany i y, y, y, rozsmarowany, b, tak rozsmarowany tak, po ścianie z powodu tego, że to było po prostu widowisko i show, przecież popatrz, nawet wspomniany przeze mnie przed chwilą Behemot. Mm. M, to też jest zespół, gdzie jest show na najwyższym poziomie światowym. Wszystkie największe gwiazdy robią show, show. wspomagają show się piro, nie piro, ekrany, Dokładnie. telebimy, bajery. No, ludzie robią się coraz bardziej wybredni. Kiedyś wystarczyło, jak, nie wiem, przyjechał zespół Animals do Polski i zagrali koncerty takie, że nawet nie było słychać tego ich nagłośnienia, bo przecież grali z backline'u, ale wszyscy i tak wyli i piszczeli na, pod sceną, bo przyjechała gwiazda z zachodu, ale te czasy dawno już minęły dzisiaj musisz widzowi zaprezentować konkretny pakiet. Muszą być muzycy, którzy... Nikt nie chce przyjść i oglądać faceta, który wstał za biurka w korpo na scenie z gitarą no, pod brodą, nie? Każdy nie musi zdobycie. być tak, na musisz scenie, być, musisz, się być, musisz wyglądać adek... Dokładnie, musisz wyglądać adekwatnie... Do wyobrażeń, tak? Do wyobrażeń, tak jest. To było prawdziwe, tak? No bo nie może być się obraz rozminąć nie, z treścią. Musisz, to musisz to wyglądać, to jest... jakbyś mył zęby koksem i pukał je <laughs> potem. Kaczem, ty, nie tylko <laughs> też aparycja właśnie względem słuchaczy. Tutaj musimy zawsze ten kontakt jednak z tym e, słuchaczem e, mieć, z, chociażby wzrokowy, bo to co z tego, że będziemy wyglądali e, fajnie, schludnie i adekwatnie do muzyki i będziemy sobie grali fajną muzykę, kiedy tak na dobrą sprawę żaden muzyk nic nie wnosi. No, musi być zaangażowanie. Musi być zaangażowanie, musi być ruch, musi być dynamika, energia. Oprócz tego y, wszystko łączy się w całość, muzycznie, wizerunkowo. No, musi być 100% pro, więc właśnie... No, kompletny pakiet po prostu. Pod tym względem nie. bardzo dobrze się rozumiemy, jeżeli chodzi o Vein i... Dlatego ta stą, stą do tej współpracy doszło. Dobra, mhm. to zanim powiemy o szczegółach tej trasy, to może jeszcze jeden muzyczny fragment. Co proponujesz z Black Vengeance? Po co, mogli, co, mogliśmy, po co moglibyśmy sięgnąć? Po który numer? A co tam masz na liście? No co mam? Mam, mam, mam tą taką miniaturkę Randy Dandy, mam tytułowy. To dawaj tytułowy, tytułowy. Black Vengeance. Dobra, no to polecimy, a potem sobie porozmawiamy o trasie. Był tytułowy numer z debiutu Wayne Black Vengeance. Jak on się u was nazywa? Chorna kurwa. Tak jest. To teraz posłuchaj. Tak z od słuchaczy. Po pierwszym odsłuchaniu całego albumu, pierwsze porównanie Wayne, jakie przyszło mi do głowy, to jest i drinket z licą. Niekoniecznie, niekoniecznie klimatem, ale Wayne ma to coś, co wtedy, co wtedy ace it. jest ciężko, jest dynamicznie tam, gdzie ma być, ale właściwie w każdym kawałku albo jest melodia, albo inny motyw, który wkręcił się, wkręcił się w mózgownicę. Podziękowania dla zespołu za kawał dobrej Eee, muzy. No to podziękowania y, dla y, głosiciela tej opinii za miłe słowa. Czy ja wiem, ja tam w naszej muzie nic acidowego nie, nie słyszę, nie, chodziło, ale... Wiesz, o, ale nie, tak, nie, nie ale jeśli, mówisz, tylko, tak, że... jeśli chodzi o, o ten, no może tak, wiesz, mnie... Catchy ciężko... Factor ten, <laughs> wiesz, tak, wiesz, ten, tak catchy Factor jak najbardziej <laughs> spoko jest, o to nam chodziło, natomiast wiesz, no bardzo ciężko jest mi się odnieść do porównań do acid drinkers, <laughs> bo... Nie, no wy jesteście, je co by nie mówić, no zespołem death metalowym, Acid, to był zespół no po początku e, e, metalowy, teraz no, Metalowy. Tak? Teraz zależy od płyty, tak? tak? Powiem, bo na przykład Pipshop, Shop, ostatnia, ostatni długograj, no to jest to jest straszowa bardzo płyta, ale... No, Hyper był stonerowy, tak? Tak, tak. No, y, ten 25 Cent też jest płytą stonerową, także tam się zmienia. Płyta wpierdolasta na przemian w płytą łagodną. No a powiedzmy ten Infernal Connection no to... Też strasz. Tak, ale już taki, że tak powiem, troszeczkę zdechnięty nawet momentami. Tak, mm. tak, tak. Dobra, tak, no. e, powiedzmy teraz o, o, o tej trasie, która nam się tutaj między wierszami e, Przewinęła, tak już szczegóły. Ile to będzie koncertów, czy to będzie, czy to będzie, no, będzie tylko we dwójkę, w sensie... E, tak, ja i Goszka. Tak, akustycznie. Tak, tak, tak, tak, ja, a... natomiast, natomiast czy będziecie mieli zespoły, jak to się mówi, wspierające, e, rozgrzewające? Gdzie można znaleźć informacje na temat trasy I tak, dalej, i tak dalej? No więc tak. Informacje na temat trasy, trąbimy o tym wszędzie. Na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Wszędzie wydarzenia, wszędzie media, są. Także... Nawet w radiu podobno jesteśmy, żeby o tym mówić. Także, także robimy, co możemy, żeby świat o tym usłyszał. Będzie to osiem koncertów, cztery weekendy. Mm -hmm, e, teraz... Zaczynamy w Zielonej Górze. Tak, Zielona Góra, Jarocin. Potem Jarocin, potem e, mamy Gdańsk i Łódź. Tak, potem jest Kraków i Kraków i Chorzów, a na końcu jest Wrocław i Warszawa. Zgadza się tak, dokładnie. Wszystkie duże miasta. E, wszystkie, Polsce. wszystkie duże miasta i gramy z supportami. Tak. W którym mieście kto gra, to już w tej chwili nie pamiętam, to można sobie mm -hmm. sprawdzić, natomiast zagrają z, nas, z nami sami nasi przyjaciele. Będą to zespoły Laninia, Gentuza, Shodan, The Burning Hands, Hens, Testor w Warszawie i jeszcze o kimś zapomniałem. E, w tej chwili nie jest, zapomniałeś. Miał nie grać jeszcze jeden zespół. A. a, przepraszam, The Night Falls, tak? A, As Night Falls, tak. As tak. Night Falls zagra z nami w, em, tak. w Chorzowie, a w Krakowie Kill Sorrow. O, dokładnie, tak, bo to są nowe supporty. Czyli trochę supportów, doszły. trochę, trochę, wybraliśmy samych znajomych, z których albo znamy po prostu i albo wiemy, jesteśmy, że dobrze grają. Wiemy, albo że nie albo zawiodą. Tak, albo widzieliśmy ich na żywo sami i wiemy, że, że, że jest git. No, szoda niedługo nową płytę wydaje, tak, więc będzie tak. okazja, żeby się Tak, tak, no, ja już, ja mogę powiedzieć, że miałem już okazję słychać, pan mi podesłał najnowszy master i, i to jest naprawdę kawał świetnego grania. Bardzo czekam i serdecznie zapraszam fanów y, na, na koncerty, które zagramy z Szodanem. Akurat Szodan chyba najwięcej koncertów z nami gra na tej trasie. Tak, chyba, w całą trasę oprócz jednego miasta. I, miasta tak, chyba tak. No Chyba, chyba tylko jeden tak, weekend nie wypada. Mocno, przez mocno nas chłopaki sam. wspierają. Czyli i, można powiedzieć, że no, oni będą na tej trasie właściwie na, na zasadzie nie tyle supportu, co gościa specjalnego, tak? Można w zasadzie tak hmm, powiedzieć. Tak, to ujmijmy, no, że tak, tak, tak można to tak ujmijmy, I, i naprawdę sam czekam na, na, na ich występy, bo, bo no, to jest świetny zespół i, i ta nowa płyta naprawdę jest, jest o krok wyżej i dalej niż, niż poprzednik. Mm -hmm. Jaką poprzeczkę cenową ustawiliście, jeżeli chodzi o, o te koncerty? 20 zł w przedsprzedaży, 30 w dniu koncertu, mm -hmm. czyli umówmy się, że całkiem przystępnie. Mm -hmm. Za tyle zespołów to jest... No. Znaczy, I mamy takie podejście, że od początku w sumie jak, jak założyliśmy Vein i mm, okazało się, że Gośka i reszta Moiry również, em, mamy, mamy taki cel, żeby każdy kto przyjdzie na ten koncert wyszedł z przekonaniem, że zapłacił za pilet za mało. Dokładnie. Dokładnie, no robimy wszystko, żeby jednak no Dużo pracy wkładamy w promocję Tej trasy koncertowej Dużo serca, energii Także no to Mamy też, mam też fajny feedback Od, od naszych fanów tak, Część biletów w całkiem sympatycznej ilości już się, już się sprzedała w przedsprzedaży Więc to pozwala, że tak powiem Myśleć pozytywnie I patrzeć, w, bo po prostu Z niecierpliwością czekamy na tą trasę No ja już strasznie chcę pojechać Jesteśmy i po prostu zmienić coś... te miasta nie? Dokładnie, co się stanie nie, nie wiemy tego, co się stanie, ale y, mam nadzieję, że zostaniemy pozytywnie zaskoczeni. Y, no, w każdym razie to się rozwija y, i mamy nadzieję, że ta nasza ciężka praca zostanie poparta y, frekwencją. Szykujemy też trochę fajnych gadżetów związanych z tą trasą, koszulki trasowe, bluzy z nowego singla. Y, staraliśmy się tak, żeby... Mm, wszyscy, a przynajmniej część zespołów, które z nami grają, oprócz nas, właśnie podparły tą trasę jakimś nowym wydawnictwem, więc tak jak Moira z Regenesis, my wydajemy zaraz kanibala, Shodan też jest y, tuż przed wydaniem płyty. To są takie fajne rzeczy, które mm -hmm. mam nadzieję, że napędzą tą trasę, a poza tym, no tak jak mówię, mamy naprawdę, ja wiem, że każdy zespół to mówi i zawsze, zawsze jak słyszałem ten tekst gdzieś w wywiadach czy, czy w dziś, radiu, to sobie dokładnie to sobie myślałem, ja pierdolę, znowu, nie, ale prawda, jest taka, że mogę to sam się powiedzieć naprawdę mamy super fanów, ludzi, którzy i jeszcze to jest na takim etapie, nie wstydzę się tego powiedzieć, że, że, że tych takich naj, najbardziej zagorzałych fanów, diehardów, to, to, tak, hardów, tak to, się, to się zna po imieniu i, i się mm -hmm. z nimi piątki zbija, ale to jest przekochane, jakie wsparcie ci ludzie dają i, i, i jak się zapisują na te kolejne koncerty i, i, i zamawiają bilety. Zresztą u nas na stronie też się postaraliśmy, zrobiliśmy w ogóle tak. m, fajne kolekcjonerskie bilety, które naprawdę fajnie wyglądają. Nie, że jeden wzór biletu na całą trasę, tylko na każde miasto jest osobno wydrukowany mm -hmm. bilet, z wszystkim, no po prostu mówię, dokładamy starań do tego, żeby każdy, kto będzie na tym koncercie mm, wyszedł z przekonaniem, że zapłacił za mało i chciał więcej. Okej, okay, no to ja mam w takim momencie, życzę, aby, aby ta trasa e, spełniła Wasze oczekiwania, e, zarówno e, te, jak to się mówi, artystyczne, czyli żebyście byli zadowoleni z tego, jak ten, jak zaprezentujecie się na scenie, no i oczywiście e, też, żeby te, ta trasa e, też no, był jak gdyby odzew z drugiej strony, tak, czyli żeby publiczność, żeby na zero tur. Tak, na zero, <głos> żebyście, żeby, żeby to nie było tak, że gracie, że gracie dla, tak, dla, dla, dla obsługi, tak i, tak. i bo to, bo no miejmy bazy. nadzieję, no, to, że unikniemy, ale jak patrzę na wyniki prognozy są bardzo pozytywne. Tak, dla, dla obsługi już na pewno nie będziemy grać. No albo, to, jak to czasami bywa, że frekwencje robią muzycy z zespołów wspierających, tak? Tak, tak coś, coś tu jest. No, ale po, po o coś tyle ich wzięliśmy, nie? Ale, ale chyba... Z, koncerty, tak? Historia zatacza koło, bo 10 lat temu, 12, jeszcze ludzie, ludzie tłumnie chodzili kocha. na te koncerty. No widzisz, my przeżyliśmy dinoza. Hmm. W każdym razie historia zatacza koło, wracając do tego, że ludzie zaczynają chodzić na te koncerty, zaczynają się interesować znowu tą muzyką na nowo i cieszy mnie to, że muzyka metalowa u nas w Polsce zaczyna wracać. Tak, Mam nadzieję, my, że nie będzie utrudnień. My drodze, jak zaczynaliśmy rozmawiać z Mateuszem na temat zespołu, to padło takie hasło, to Mateusz właśnie powiedział, że stary, jeśli masz zespół i narzekasz, że ludzie przychodzą, znaczy nie przychodzą na koncerty, to nie jest kwestia tego, że metal umiera, czy muzyka umiera, czy koncerty już nie są popularne. To jest po prostu kwestia tego, że ludzie nie są zainteresowani twoim koncertem. Twoim wczością, Więc trzeba dokładnie. tak to zrobić, żeby ludzie byli tym zainteresowani. No i robimy wszystko co możemy, żeby właśnie byli mm -hmm. I mówię, ten odzew jest I bardzo naszym fanom Serdecznie dziękuję i za wsparcie I za, za tą deklarowaną obecność na koncertach I serdecznie wszystkich zapraszam Do tłumnego przybywania Bo, bo naprawdę będzie fajnie Dobra, to powiedzmy jeszcze Kiedy, kiedy dokładnie ruszacie w tę trasę Pierwsze Dokładnie koncercie. ruszamy 28 lutego W Zielonej Górze Klub Wyspa Mm -hmm. No i też um, jeżeli gracie 29, to będzie jedyna okazja, raz na 4 lata taka okazja się tak. zdarza, tak. żeby zobaczyć. Tym, I to jak będzie jak koncert ten... w Jarocinie, także pozdrawiamy serdecznie e, fanów, bo tam już zaczyna się dziać e, tak, tak, grubo. Tak, tak, tak, no. tak zaczynamy e, się bać nawet trochę i tego e, Bardzo, będziemy chyba zaskoczeni i nie mogę się doczekać tego koncertu. Nie wiem, ja, ty się, ja się w ogóle nie mogę doczekać, aż ta trasa się rozpocznie, naprawdę, bo już to jest tak, że gotuje nam się tak, w tym garze już po prostu już... Wtedy. jest też trochę już, nie ukrywam zmęczenie jakby przygotowaniami tej trasy, bo to się okazało jednak większym przedsięwzięciem niż myśleliśmy no tak i tak. ilość trwa niestety, długo tak? niestety, no. niestety tak, bo tak to na pomysł o, na trasę wpad wpadliśmy, nie wiem w październiku, no, tak? To no, i... no jakoś tak w, wcześniej w, jeszcze ciepło było, balato. lato i, i wtedy ruszyły prace w, na Wództok, ten... Na Woodstocku już chyba były pierwsze rozmowy na ten temat, pierwsze myślę, rozmowy, tak ale potem spotkaliśmy się jakoś pod koniec wakacji właśnie z Mateuszem, no Zacząłem obmyślać no. plan tak. podbicia świata. To Mateusz był służbowo w Wrocławiu i pamiętam. tam właśnie pod spotkaliśmy się, Spotkanie. porozmawialiśmy y, i knuliśmy. Pod nasypem tak? tak. dokładnie. W której w kto, by to, kto by to wspominał? Było tak fajnie, że to bo tam ja, knajpa. Ja kojarzę huśtawkę z czeskimi piwami. A, to, to, tak, piwo też było. Mm -hmm, przy tak, piwo też było. A, grunt, że powstał pomysł po prostu i pomysł I, i po po potem już ostro cisnęliśmy to, to Nabierało po prostu charakterystyki kuli śniegowej. Takie małe kroczki. Każdy z nich pociągał za sobą jakąś tam ilość zadań do zrobienia. W związku z tą trasą była to grafika, a to plakat, a to coś tam. Ale najpierw powstał Spekt, no, tak oczywiście to, to rozpiska, ogarnąć, z, z się nie robi, Tak. zespołów, saportów Naprawdę, Od... słuchajcie, ci, którzy myślą, że rock and roll to jest tylko muzyczka, piwko, dokładnie. To znaczy tak, łatwo jest, stwo po muka, łatwo jest stworzyć trasę, ogólnie. Trasę i sobie ją zagrać, ale yy, Żeby ktoś przyszedł, to już nie jest łatwo. Po drodze, drodze trzeba jeszcze wypełnić różne inne yy, zadania hmm. promocyjne, oh. które są y, bardzo ciężkie do ogarnięcia. I czasami naprawdę bardzo dużo czasu zajmują w naszym prywatnym życiu, gdzie też między innymi przecież pracujemy. No tak. Każdy ma swoje życie i tutaj no niestety trzeba stanąć na wyżynach i zrobić robotę tutaj, to powstawał problem. Robota największy. sama się nie zrobi. No, Robota sama się, się nie, sama zrobi, nie ale, zrobi. Ale powiem tak, patrzę z perspektywy czasu na te przygotowania, patrzę na to, czego jeszcze świat nie zobaczył, czyli tego kanibala nieszczęsnego i naprawdę już nie mogę się doczekać, jak rozpętamy ten sztorm i wypuścimy go na, Żeby, na, na świat. Tak, no tak. i nasze luzy My też wychodzi jako klip 25, także no, zrobimy tutaj no, małą rozpierduchę, tak? tak, <śmiech> <śmiech> że tak <śmiech> powiem przed tym. <śmiech> nie Miejmy nadzieję, że większą niż, niż nam się wydaje. Okay. I to tego sobie życzmy Zobaczymy, ja wam też tego, jak e, to wyżyczymy. Dziękuję Wam za e, dzisiejszą wizytę Dzie dziękuję. i dziękujemy również pożegnanie. Powiedziałeś, że no, musi być coś e, ciężkiego. Tak jest. No to lecimy. To będzie z, też z Black Vengeance, tak? Jedzie ksiądz na karuzeli. Utwór Edge of the Cutlass. O, dokładnie. Farosz na karuzeli. Ja. Raiding, raiding, raiding, raiding. Vane, Edge of Cutlass z Black Vengeance, a wcześniej Karuzelą z Farożem zakręcił nam przez moment. Kazik los musi się odmienić. No właśnie, okej okay. Moira i Wayne byli naszymi Dzisiejszymi gośćmi A niedługo w rzeźni Zawita ponownie formacja Fiasko Albowiem szykuje się premiera Ich nowego wydawnictwa To będzie druga ich epka Misa Antropolia. Wersja cyfrowa na Tajdalu, iTunesie, Spotify i Bandcampie Pojawi się 22 lutego Natomiast wersja fizyczna Parę dni później, 27 lutego I też 27 lutego Fiasko zagra w klubie Pogłos, to będzie tak zwany Release Party z Anthropolia Live, czyli ten materiał, który kilka dni wcześniej dostaniecie w wersji cyfrowej w dniu koncertu będzie dostępny fizycznie i też będziecie mogli go sprawdzić jak wypada na żywo. A my za momencik sprawdzimy sobie jak tutaj na żywo wypada Golem, to jest utwór, który zespół udostępnił jako e, zwiastun tego e, materiału. Całość zarejestrowana w Heinrich House Studio, e, zmiksowana przez... E, Filipa Hauchę, we, we Heinricha, Natomiast Mastering wysmażył e, Haldor e, w swoim Satanic e, Audio. Mini album zamyka się w niespełna 25 minutach. Przyjmuj, przynosi cztery nowe e, kompozycje. Tak więc przed wami e, golem na zakończenie, na domknięcie drugiej e, dzisiejszej e, godziny wrześni. One, two, one, two, three, four. Who gives a fuck what you think? minut po, prawie 9 minut po godzinie. na Pierwsze, słuchacie rzeźni na antenie antyradia. W ostatnią godzinę wprowadziła nas e, Wilczyca. To była kompozycja Przyjdź. E, tym numerem weszli w nowy rok. 1 stycznia była premiera tego numeru. Natomiast 2 lutego, czyli tydzień e, temu, a właściwie tydzień, jeden dzień temu nazad. E, ich pełnome pełnometrażowy debiut zatytułowany Wilczyca e, pojawił się w barwach wytwórni of War e, Productions, jedna z e, trzech lutowych premier z tejże e, stajni. Myślę, że do tego krążka jeszcze e, wrócę. Na razie dziś ten numer, który, którym się z nami przywitali. Powiedziałem, że mmm, przywitali w 2020 roku. Powiedziałem, że e, mam dla was dwa ne, pojedyncze ne, zaproszenia na ne, koncert, który odbędzie się 14 e, lutego w warszawskim klubie Proxima. The Artist Murder, Carnifex, Fit for an Autopsy. W takim, e, taki zestaw e, tutaj się e, zaprezentuje plus jeszcze River of Nihil i I Am, także w sumie 5 w sumie y, zespołów 17.30 otwarcie drzwi 18.30 wychodzi I Am 19.15 River of Nihil o 20.00 Fit for an Autopsy 20.50 Carnifex i o 21.50 The Artist Murder Co trzeba zrobić, żeby y, wybrać się na ten koncert? Jak mówiłem mam dwie solowe wejściówki, a więc dwie osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie, zadanie konkursowe y, będą miały okazję się na tym koncercie pobawić. Jak nazywa się Rodzimy, czyli australijski wydawca The Artist Murder. Jak nazywa się Rodzimy, czyli australijski wydawca The Artist Murder. Bo jest to inna wytwórnia niż ta, która wydaje ich na świat. Yy, odpowiadacie yy, poprzez prywatną wiadomość na fanpage'u rzeźni, albo poprzez maila rzeźnia Dwie pierwsze osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, będą mogły 14 lutego wybrać się do Proximy właśnie na ten zestaw, o którym e, mówiłem. Jak nazywa się Rodzimy, czyli australijski wydawca e, The Art is e, Murder, czyli głównego zespołu na trasie Human Target 24. 20. A my ne, przechodzimy do e, premiery, która będzie miała miejsce 14 również, wtedy kiedy będzie koncert e, premiera, 14 e, lutego w barwach wytwórni Metal Blade Records zadebiutuje e, Blaze of Perdition albumem The Harrowing of Hearts. Oczywiście to nie jest pierwszy album Blaze, wiadomo, natomiast będzie to debiut w barwach e, Metal Blade, 7 nowych kompozycji, 6 autorskich plus e, cover e, Fields of Nephilim, no i Jana Dziś przedpremierowo e, wybrałem Królestwo Niebieskie, czyli numer e, czwarty z tego albumu i właśnie e, jak to napisał m, jeden z kolegów, e, ważne kiedy bierzesz się za cover i nie spadasz z rowerka. No i właśnie Blaze of Perdition, e, biorąc się za barę z filzowe Nephilim, z rowerka nie spadł. Posłuchajcie jak w wykonaniu wypada Moonchild. rok na świecie. doskonała interpretacja, klasyka z repertuaru Fields of the Nephilim, *Moonchild*, Blaze of Perdition z albumu hmm, Harrowing of Hearts, który to w, w najbliższy piątek będzie miał e, swoją ne, premierę e, pod szyldem Metal Blade Records. Dobrze, zostajemy w kraju, choć zmieniamy e, stylistykę. 20 grudnia ukazał się album Fascinated About Mortality. E, no tak, no tutaj nie do końca poprawnie jest to, e, jeżeli chodzi o prawidłowe języka angielskiego i, muzycy FAM, czyli y, właśnie autorzy tego albumu mają tego świadomość, ale cały koncept y, Fascinated About Mortality polega na tym, że y, y wszystkie tytuły są e, rozwinięciem akronimu e, zespołu, czyli FAM, e, a w ogóle FAM to dla przypomnienia e, Furor Arma Ministra, Fascinated About Mortality, to jest e, trzecie pełnometrażowe wydawnictwo w dorobku tejże formacji. Pojawiło się ono e, pod sam koniec ubiegłego roku, więc to jest taki jeszcze remanent z 2019 roku, 20 grudnia, no i dzisiaj będą cztery e, grindowe perełki, grindowe perełki, stajerki z tego Uh, Kronska, fascinating about mortality. For abandoned they will Mark, frigate in months, manslaughter, and feast after mutilation.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 albumu Fascinated About Mortality w czterech od odsłonach. No dobrze, to teraz m, wynosimy się za granicę. E, formacja Swart Crown, która to właśnie lada... Mm, nie, nie lada, prze, przepraszam, przed momentem. E, Poczęstowana nas nowym albumem Wolves Among, Among the Ashes. E, ale tak naprawdę niewiele brakowało, a... E, zespół by zakończył swoją e, działalność, bo e, po m, poprzednim albumie Abreaction J.B. LeBail lider e, wokalista gitarzysta z Spartkram został właściwie, e, właściwie sam, no i że tak powiem przystępując do prac nad nowym materiałem m, tak naprawdę odezwał się, odezwał się do e, Nikolasa Rankomillera, millera perkusisty, który w latach 2011-2014 bębnił, bębnił w Svartcrown. Nikolas zgodził się być takim współuczestnikiem prac nad tym materiałem na zasadzie muzyka sesyjnego. Później kolejny, jak to się mówi, syn marnotrawny Clement Flandrois, gitarzysta, który grał w latach 2008-2015, gitarzysta i wokalista, który grał w Smart Crown dołączył do, do JB i Nikolasa no a kiedy już materiał praktycznie był gotowy, no to skład skompletował się w postaci Juliana Negro basisty i wokalisty no i tak mamy Svart Crown w nowym składzie z nowym albumem Termageddon i Down to Nowhere bardzo zaskakujący album jak na Swart Crown Rok na świecie. Bardzo mocno pokombinowany nowy album formacji e, z fartką. Natomiast e, panowie z Midnight na Rebirth by Blasphemy wcale się nie bawią e, w eksperymenty i jadą swoje Warning from the Reaper, Curse Possession i Row. A tak, lecimy. Midnight ze swojego nowego albumu Rebeur by Blasphemy. Pod koniec marca e, Central Media e, weźmie się za odświeżenie e, back-katalogu e, formacji e, Witchery. Na pierwszy ogień pójdzie album e, debiutancki Restless and Dead i tam e, o, ta wersja pojawi się, e, znaczy ten, ten ten album pojawi się w wersji remasterowanej dwupłytowej. E, co tam się znajdzie? znajdzie się, tam, znajdą się tam kowery *Satanic Slaughter, Except Wasp, Judas Priest, Black Sabbath oraz e, nowe wersje, niepublikowane wersje wersję utworu Infernal Heights, Grinded Version i Ungrinded Version to w sumie 20, 21 numerów na tych dwóch dyskach się pojawi jak brzmi nowa, zremasterowana wersja Wrestle and przekonacie się za moment w utworze The Ripper którym się pożegnamy, a za tydzień co e, za tydzień wrześni i Lupercalia, czyli e, blok muzyczny przygotowany przez e, wydawcę Necroscope e, przez Adama także za tydzień zapraszam was na Lupercalia. Co to są Lupercalia? Kto jest ciekawy, niech zerknie sobie do e, Wikipedii więc za tydzień za muzykę w głównej mierze odpowiada wydawca Necroscope. Słyszymy się o 23 Cześć!